Przygotowałam artykuł, Ślubuję, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Jest to artykuł Hanny i Ksawiera Bordasowych. Tak? I właśnie tak powiem, że naprawdę trafiłam z tym artykułem, bo na to, co powiedzieliście w swoich świadectwach, to po prostu właśnie ten artykuł będzie takim podsumowaniem. Będę się też odwoływała do Pisma Świętego, do Nowego Testamentu do Starego Testamentu i właśnie do apostołów Pawła, do, w szczególności do świętego Pawła. Przysiędze małżeńskiej słowami ślubuję, że Cię nie opuszczę aż do śmierci, zapewniamy o swojej dozgodnej bliskości. Wymawiając jako nowożeńcy zobowiązujemy się do przeżywania razem wszystkich sfer życia, planowania życia, tak aby nie rozstawać się na długo bez konieczności. Oraz potwierdzamy i wzmacniamy pierwsze ślubowanie dotyczące miłości, w którym złożyliśmy sobie w darze. W zamyśle Bożym małżonkowie opuszczają dom rodzicielski, aby budować nową wspólnotę. Komunie osób, jedno ciało, jedno serce. W Piśmie Świętym nierozerwalności małżeństwa. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że staje się jednym ciałem. Tutaj Księga Rodzaju. Jezus wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność ich życia. Przypominając, jak było na początku, Jaki był zamysł Twórcy? A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Obrazem tej przedziwnej wspólnoty męża i żony jest więź Chrystusa z Kościołem. Chrystus i Kościół to cały Chrystus. Chrystus totalny, Chrystus jest głową Kościoła. Kościół jest ciałem Chrystusa. Jak nie można oddzielić głowy od reszty ciała bez powodowania śmierci, tak nie można oddzielić Chrystusa od Kościoła. Podobnie małżonkowie w Bożym zamyśle mają stanowić jedność. Jedność tą trzeba na co dzień budować i troszczyć się o nią jako delikatną roślinę, która potrzebuje podlewania i nawożenia. W małżeństwie nie wszystko przychodzi od razu. Na spełnienie się tego, o co się modlimy, trzeba wytrwale czekać. Oczekiwanie również ma swoje znaczenie i wartość. Praktyk, praktyk, praktykujący chrześcijanie oczekują na spotkanie z Chrystusem obecnym w Eucharystii. To oczekiwanie na Pana, który przychodzi, by nas podnosić z nędzy i karmić sobą, przydaje znaczenia przeżywanym sytuacjom dnia codziennego. Więc tu mamy podstawę, tak? Odchodzimy od naszych rodziców, łączymy się z naszymi małżonkami, w sakramencie małżeństwa stajemy się jednym ciałem, jednym umysłem, jednym sercem. I teraz jak wygląda zerwanie jedności małżeństwa, właśnie tutaj zerwanie jedności małżeństwa, jakim jest rozwód. Niekiedy rozstanie się jest postrzegane jako jedyne rozwiązanie narastających problemów, co jest nieprawdą. W rzeczywistości pociąga ono za sobą cały szereg nowych strat, bólu, zranień i pokus. Jakkolwiek zamach na jedność Kościoła, również domowego, rani Jezusa, obecnego w każdym sakramentalnym małżeństwie, rani małżonków oraz dzieci. Jak wskazuje wiele badań naukowych, rozwód rodziców jest miażdżącym ciosem dla dzieci. Spustoszenie, jakie powoduje rozejście się rodziców, pozostaje w duszy dziecka do końca życia. Wykroczeniem przeciwko jedności jest również separacja, chociaż w szczególnych przypadkach po wnikliwym zbadaniu wszystkich okoliczności Kościół ją dopuszcza. Separacja pozwala wyciągnąć rannych z pola bitwy, ale nie leczy. Bez miłości nie przemieni się egoistycznych postaw, które doprowadziły do rozpadu rodziny. Dzieci dobrze wyczuwają, czy rodzice się kochają. Jeśli postawa taty i mamy wobec siebie, te postawy zmieniają się we wrogość lub obojętność, dzieciom grunt usuwa się spod nóg, tracą ostoje, swojego szczęścia, miłość rodziców. Czyli tutaj mamy właśnie pierwszy taki, no, taki, taki grzech rozwodu, tak? jak cierpią nasze dzieci. Także każdy z nas oczywiście, kto ma dzieci, to wie jak to, no po prostu jak to wyglądało, jak to się jest po rozwodzie, albo jak może wyglądać. Tak? Co się dzieje z dziećmi, że, że no, po, bardzo to przeżywają. Bardzo przeżywają i wtedy zaczyna się droga taka, mianowicie, że staramy się ich leczyć I, i chodzimy od psychologa do psychologa, więc trzeba po prostu, zanim podejmie się taki krok, bo tu oczywiście też nie, nie chodzi o nas, ale no, no trzeba naprawdę przemyśleć sobie, o co chodzi, o co chodzi w tym właśnie artykule też, żeby po prostu odstawić od siebie tą postawę ja, ego, egoistyczną i jak gdyby spojrzeć, yy, spojrzeć z perspektywy właśnie oczyma dziecka, jak to będzie wyglądało, jak to może wyglądać tak, po rozwodzie, po rozejściu się rodziców. Ale co robić, kiedy pojawiają się trudne sytuacje, kiedy napięcia rosną z dnia na dzień i tworzy się zamęt? Skoro podjęliśmy trud budowania na skalę Bożej miłości Bogu, zawierzyliśmy swoją wspólnotę małżeńską, to nie poddawajmy się z byle powodu. Pamiętajmy, że kiedy wokół nas pojawi się jakieś zamieszanie, to jest to przede wszystkim próba wiary. Zły duch zawsze próbuje dzielić. Nie chce, byśmy wspólnie budowali swoją przyszłość, podsuwa nam przewrotne scenariusze, szepcze game over, że nie warto się starać. Nie wolno pójść za tą pokusą. Przypomnijmy sobie, co Pan Jezus powiedział w ogrójcu do apostołów. <tuszy> Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Kiedy Pan Bóg dopuszcza kolejną próbę, spokojnie stawiajmy jej czoła, modląc się, byśmy nie upadli. Jeśli nie czuwam i nie modlę się, ulegnę tej czy innej pokusie. Nie zawsze zauważę sygnały ostrzegawcze, które pomagają mi uznać, że coś jest nie tak. Mogą pojawić się silne, nieuporządkowane przywiązania do ludzi, do rzeczy, zamiłowania czy wręcz uzależnienia. A to z kolei może prowadzić do stopniowego opuszczenia współmałżonka. Często nie zdajemy sobie sprawy, w jakich sytuacjach, a przede wszystkim dlaczego to do, do tego dochodzi. Odpowiedź na to pytanie znajdę, jeśli zdecyduję się stanąć przed Bogiem w prawdzie i tę prawdę o sobie zanieść Chrystusowi w sakramencie pokuty i Eucharystii. Relacje ja-Pan Bóg, ty-Pan Bóg przekładają się na relację małżeńską. Jeśli zachowuje i pogłębia więź z Bogiem, to jedność małżeńska rośnie. Jeśli zaś więź z Bogiem jest zaniedbywana, to wtedy powoli zamiera życie duchowe i relacja małżeńska też się spłyca. Wówczas jedność małżeńska zaczyna być zagrożona. Stopniowe łamanie słów przysięgi, ślubuje, że nie opuszczę cię aż do śmierci, jest wynikiem zgardzenia Chrystusem obecnym we współmażonku. Warto zastanowić się nad procesem narastającego oddalania się od małżonka. Nie można ap Strachować od uwarunkowań zewnętrznych, które kształtują nasze postawy. Mogą być to sprawy zawodowe, trudności w podejmowaniu decyzji, sprawy współżycia i zamknięcia się na prokreację, nieuporządkowana hierarchia wartości, trudności w dialogu małżeńskim. No i teraz takim drugim grzechem właśnie są sprawy zawodowe czyli generalnie spłacając jest to robienie kariery, tak? I my musimy być też na to otwarci, dlatego że na przykład w pracy wykorzystują nasz czas, który powinniśmy oddawać rodzinie, oddawać żonie, oddawać mężowi, no ale no niestety przyjedź, zrób to, może zrobisz doktorat, może wyjedziesz za granicę, może czegoś się nauczysz, to nie jest tak do końca, słuchajcie, bo po prostu wtedy tracimy kontakt, więź, więź małżeńską właśnie no w tych relacjach, tak, małżonek, żona, mąż, mąż, żona także tutaj trzeba też się bardzo, no, dokładnie zastanowić i oboje podjąć decyzję, nie, że ja podejmuję i zastanowić się, zastanowić się, czy warto jest to bardzo trudne, bardzo trudne, ale naprawdę Trzeba właśnie stanąć w tej prawdzie i, i wybrać, co jest dla mnie wa ważniejsze, małżeństwo czy, czy, czy właśnie kariera. I teraz jak to jest z pozostawieniem współmałżonka samego? W decyzjach czy działaniach, które podejmuje, czy tru w trudnościach, jakie przeżywa żona lub mąż, ma małżonkowie mają prawo liczyć na obecność męża i żony oraz na ich wsparcie. Analogicznie w sytuacjach, gdy ona jest mu potrzebna, nie może bez naruszenia małżeńskiej przysięgi powiedzieć, to twoja sprawa, radź sobie sam. Decydując o czymś istotnym, nie można powiedzieć, to moja prywatna sprawa, nie powinno, się, nie powinno cię to obchodzić. To by było odtrąceniem obecnego przy nas Chrystusa, o twarzy męża czy żony, komunia życia bez być, y, komunia y, życia przepraszam, bycie jednym ciałem jest nie do pogodzenia właśnie z takim myśleniem. I teraz jeszcze dochodzi nieuporządkowana hierarchia wartości. Kiedy współmałżonek nie jest pierwszy po bogu y, Kiedy współmałżonek nie jest pierwszy po Bogu, po bogu osobą, ma to poważne konsekwencje na dłuższą metę. Potulna, zamężna córeczka słucha swoich rodziców. Jakby nie przekonana, że wychodząc za mąż, gniazdo rodziców opuściła i powinna budować przede wszystkim relacje z mężem. Choćby nie zawsze szło gładko, żonaty mami synek w chwilach trudnych chętnie wraca po pocieszenie do mamusi i daje jej sobą dyrygować. Nieprawidłowe relacje dorosłych dzieci z rodzicami wykrzywiają relację małżeńską, Młodych. Małżonkowie powinni mieć świadomość, że ich wspólne życie jest pełną prób drogą wzrastania wierze, drogą do świętości. Przeżywane w małżeństwie próby wiary służą wspólnemu wzrastaniu, w pełnieniu woli Bożej. Napięcia rodzą się zawsze, kiedy nasza osobista wola nie zgadza się z wolą Bożą. Nie chcemy podejmować trudy do, dopasowywania się do niej. Przeszkodą na drodze do świętości, na drodze małżeńskiej staje się wtedy nasze własne się, Ponieważ nie wypada nam wprost odmawiać Panu Bogu i otwarcie sprzeciwić się Jego woli, często uciekamy się do obronnego mechanizmu racjonalizacji, czyli do przekonywania siebie i innych, że obrana decyzja, korzystna z punktu widzenia naszego interesu, jest najwłaściwsza. Mechanizm ten ukazuje, jak wiele jest w naszych pragnieniach i działaniach szukania samego siebie. Czyli tutaj, słuchajcie, to jest bardzo trudne, tak, bo postawienie, no, kochajmy siebie, tak, i bliźnich swoich kochajmy jak siebie samego, ale właśnie czasami, no, no, trzeba odrzucić to swoje ja. I tak spojrzeć, jakie to nam, yy, po prostu na wadze, poważyć, co, co będzie dla nas lepsze, bo na przykład na ten moment nam się to wydaje, że my opuścimy, odejdziemy i, i to wyda nam się, że tak, dobrze postąpiłem, ale po pewnym czasie to może przynieść takie dramatyczne skutki i miażdżące dla nas, że no naprawdę trzeba się zastanowić. Mogłabyś konkretnie jakoś? Bo to, jakoś... Może zmęczony jestem, ale jakby się nie ładnie. Nie, Co nie, mówię o tym właśnie, o tym, właśnie, o tym mam, mam na myśli, że na przykład na przykład widzimy, że bardzo trudno nam się żyje z mężem albo z żoną, tak? No, próbuję sobie wyobrazić. No. Tak, bardzo trudno i chcemy na ten moment się rozstać, rozstać. Podejmujemy decyzję, że wnosimy pozew o rozwód, Albo podejmujemy. się decyzję, rzeczy. No dwie różne rzeczy, tak? na no, ja już takie mówię. No, no i dobrze. Ale wtedy po prostu trzeba się zastanowić, czy wybieramy dobrą drogę. Czy raczej. Czasem nie... rozstać się trzeba. Czasem rozstać się trzeba, tak. To jest możliwe, ale rozbud odpada. tak? I nawet jeżeli będziemy bardzo. Chodzi mi też o to, że jak będziemy bardzo zranieni, to na ten moment nam się świat zawali, ale na ten moment, na ten moment, na tą godzinę, na ten miesiąc, na te dwa miesiące, ale na przykład po tych dwóch miesiącach przyjdzie po prostu ukojenie i będziemy dziękować Panu Bogu, że zostaliśmy, że nie podjęliśmy takiej, a nie innej decyzji. Czyli na przykład o rozwodzie albo o separacji, o to mi chodzi. Żeby w tym momencie wyrzeć, wyrzeć się tego swojego no, egoistycznego, no trudno też powiedzieć, że to jest egoistyczne, tak? no, no tego swojego ja czy znaczy chodzi, jeśli można się wtrącić o to, bo to nawet w katekizmie jest napisane, że nawet decyzja o separacji, która jest dopuszczalna z punktu widzenia na, na, na naszej wiary, y, powinna być, y, jest ostatecznością. Taka, nawet takie rozwiązanie separacji jest ostatecznością, żeby też zbyt pochopnie nie podejmować takiej decyzji. Bo nie zrywamy węzła małżeńskiego, nie, to nie jest kpina y, y, sakramentu małżeństwa, zakwestionowanie sakramentu, ale. No ma to też pewne określone konsekwencje na przykład dla dzieci, nie? I to musi być naprawdę w takich ostatecznych sytuacjach, takich skrajnych wykorzystywane.. Tak bo, bo jeszcze chciałam dodać, bo tak się zastanawiałam teraz, na ile to nasze cierpienie w, danej, w danym momencie będzie silne, czy nas tak zrani, Yy, znaczy się nie, na ile właśnie to cierpienie będzie silne w danym momencie, że my m, po prostu zostaniemy, tak? a na ile ono później, jakie ono później będzie silne, że nie damy sobie rady, bo no, to jest taka trauma później ogromna, tak? jak opuszcza, odchodzi od nas małżonek, my to tolerujemy. Jak my sobie to... Się, tak, się tak. Im większy, Im większy egoizm, tym większe poczucie cierpienia. No. W momencie podejmowała mm -hmm. decyzję o zerwaniu. Natomiast potem to drugie cierpienie, o którym ty mówisz, to jest tak. to poczucie, winy. poczucie winy. I to słuszne poczucie winy. Prawdopodobnie. Mm -hmm. Bo tutaj, jak, jak właśnie też przedstawialiście swoje świadectwa już ta żona chce odejść i, i, no ale bardzo dobrze, że, że piszecie listy, że, że po prostu prosicie, bo to tak trzeba. Tak trzeba, jeżeli to się wyczerpie, bo wreszcie przyjdzie taki moment, że już nie damy rady, wyczerpie się. To tak jak tutaj, pozostaje nam modlitwa. Oddawać tego małżonka cały czas w modlitwie, oddawać po tysiąc razy, modlić się, ten różaniec na ręku. I tak jak mi ksiądz powiedział, jak byłam na spowiedzi, mówię proszę księdza, ja tak się modlę i tak się modlę. I to chyba ta modlitwa moja, to, to nie wiem gdzie tam... Wędruje sobie. A on mi powiedział wprost, że żadna modlitwa nie upada na Ziemię, że wszystkie modlitwy trafiają właśnie do Pana Boga. I, ale na przykład też powiedział mi coś takiego, że no wystawia nas na próbę i, i daje nam na przykład, przekłada te nasze cierpienie na innych ludzi, którzy są po prostu mniej wytrzymali. Mniej wytrzymali, bo my jeszcze wytrzymamy, tak, bo jeszcze, jeszcze damy sobie radę. I teraz jeszcze coś na temat dialogu małżeńskiego. I muszę się znowu wtrącić, tak. bo Pan Bóg nie jest jakimś sadystą, że no a sadystą. jeszcze i przykręcimy śrubkę, ta jest mocna, damy rady. Tylko chodzi o to, że jeżeli to cierpienie dalej jakby trwa, no to znaczy, że ono jest jeszcze w jakimś sensie im potrzebne. Potrzebny, mi potrzebne. No. Mi czy temu nawet, kto krzywdzi mnie, żeby w końcu zobaczyć, jakim jest padlecem, to nie jest tak, że pan mówi jakieś e, satysfakcje. Nie, no tam, absolutnie e, to nie jest, no, nie. podkręca potencjomatr jakiegoś tam elektrostrząsów. Zobaczymy ile jeszcze da radę, nie? Tylko po prostu zawsze to musi mieć jakiś głębszy sens. Głębszy no. sens, no tak. Dobrze, no. że ksiądz jest ciągle No. To... no. Na pewnych rzeczy nie da się, tak? Jest ksiądz niezastąpiony. Jest, jest ksiądz niezastąpiony. Jest ja tak. jestem muzykiem, to tam nie będę się... Dobrze, i teraz dialog małżeński. Dialog małżeński pozwala na zweryfikowanie postaw, wspólne podejmowanie decyzji, umacnianie wzajemnego szacunku. Dialog musi być autentyczny, nie chodzi o perswazję. Trzeba go traktować bardzo poważnie, nawet, a nawet się go uczyć na przykład w katolickiej poradni rodzinnej. Warto podejmować taki serdeczny i konstruktywny dialog, usuwać przeszkody na drodze do porozumienia się i modlić się do Ducha Świętego o światło i rozeznanie. Szczególną pomocą mogą być roztropne akty pokuty, wyrzeczenia w intencji właściwego odczytywania Bożych znaków, i podjęcia dobrych decyzji w danej sprawie. Żyjąc w łaśćce uświęcającej, przekreślając własne ja, dla dobra rodziny mąż i żona stanowią dla siebie sakramentalny kanał łaski, a także w tym, by pomagać sobie nawzajem w rozeznawaniu woli Bożej i w wypełnieniu jej. Pan Bóg często daje światło poprzez osoby, z którą idziemy razem do nieba. Małżonkowie powinni wspólnie się zastanowić, w jakich sprawach najtrudniej im pełnić wolę Bożą. Tym bardziej pozwalamy, aby łaska była obecna w naszym dialogu, tym bardziej doświadczamy, że jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemie lekkie. No i tutaj jeszcze autorzy tego artykułu wskazują oczywiście na rodzi świętą rodzinę. Tak jak Maria powiedziała Panu Bogu tak, tak i właśnie też na Józefa, który też powiedział Panu Bogu tak. Ja jeszcze chciałam Wam przeczytać na temat związku, jak to w katechizmie jest w katolickim, rozwód. Pan Jezus podkreślił pierwotny plan Stwórcy który chciał nierozerwalności małżeństwa. Znosi pobłażliwość, która przeniknęła do starego prawa. I właśnie w Starym Testamencie yy, najwięcej, yy, o, najwięcej właśnie o małżeństwo walczy prorok Malachiarz, Malachiaż, tak. Walczy prorok, Malachiarz, który po prostu wręcz aż brzydzi się tym, że mąż opuszcza swoją żonę i bierze sobie drugą żonę, tak? I tak samo święty Paweł mówi o nierozerwalności małżeństwa. No i oczywiście jest w Ewangelii, w Piśmie Świętym jest potępienie cudzołóstwa i jest potępienie właśnie przez Pana Jezusa rozwodu, także już o tym nie, mogę, nie muszę mówić, ale także jest tam taki fragment, że mąż może odesłać swoją żonę, gdy jest nierządnicą. O co to chodzi? O to chodzi, że no, jeżeli żona cudzołoży albo mąż cudzołoży, to my nie możemy się na to godzić i po prostu nie możemy wręcz wypełniać obowiązków małżeńskich. Także tutaj trzeba, nie tyle, że tu nie chodzi o rozwód, bo to jest niejasne, ale na przykładzie książki Jacka w... Już wam mówię, to napisał książkę Jacek. Nie, Sali. Ojciec Jacek. Ojciec, Jacek. Ojciec Jacek Sali szukającym drogi I on właśnie tam y, argumentuje że ten nierząd to nie jest to, że oddalić żonę to znaczy że się rozbieść, nie oddalić żonę ze względu na jej złe zachowanie, na jej cudzo cudzołóstwo to znaczy Czy po prostu nie dzielić nie dzielić łoża no bo nie można w troje że tak powiem, bo chcę już tak to ubrać słowa nie można w troje sypiać tak? że żona Chodzi do kochanka, a potem wraca do swojego męża, bo to też jest cudzołóstwo i to jest grzech ciężki. Także tutaj jeżeli można. Się nie wie o tym. Jeżeli się nie wie, bo jeżeli się wie, ja. jeżeli się nie wie, tak. On tutaj właśnie to argumentuje. Na drugiej oczywiście oczywiście. stronie jest taki filmik z konferencji ojca Salija i on właśnie mówi chyba mówi o tym, ale też mówi o drugim jakby możliwym by tłumaczeniu tego, bo to dosłownie, chyba że w przypadku nierządu, takie słowo, tak. mówi, że to prawdopodobnie chodzi też o taką sytuację, kiedy żyli bez ślubu, to znaczy w związku nie mhm. To w takim razie też, jeżeli ma to tak dalej być, to lepiej, żeby się rozpadło, żeby się no chyba, rządu, że usankcjonują, prawda? Mhm. To właśnie o to chodzi. To nie to, że... Zdrada jest, po, ma być powodem do tego, żeby się rozchodzić, rozwodzić tak dalej. Tylko o takie sytuacje. Bo właśnie. tu jest napisane właśnie u Mateusza, że może oddalić, że ma, ma prawo, musi, od, znaczy ma prawo oddalić swoją żonę, tak? Tylko teraz to to znaczy oddalić? No to rozwód. nie rozwód, tak? Tylko że po prostu no, upominać tą żonę no i po prostu z nią nie spać, tak? Bo jeżeli już jest taki trójkąt, no to. albo odwrotnie, tak? To, no to, to jest odwrotnie no zwykle, no różnie z tym bywa, no różnie z tym bywa, to żeby po prostu nie godzić się na to, nie godzić się na to, ale tu nie jest powiedziane, że to jest rozwód. No i jeszcze jest tak, określenie wolny związek odnosi się do różnych sytuacji, takich jak konkubinat, odrzucenie małżeństwa jako takiego, niezdolność do podejmowania trwałych i ostatecznych zobowiązań. Wszystkie te sytu sytuacje znieważają godność małżeństwa, niszczą samo pojęcie rodziny, osłabiają zna znaczenie wierności. Są one sprzeciwne y, sprawem moralnym, akt płciowy powinien mieć miejsce tylko wyłącznie w małżeństwie. Poza nim stanowi zawsze grzech ciężki i wyklucza z komunii sakramentalnej. No to ja dziękuję. Nie, bardzo dobrze, że się wciąż wtrącał, bo to jest ciężki temat. Precyzja jest ważna. Tak, precyzja jest ważna, jak najbardziej.